Lecze kryminalistyczne i administracyjne. Nie mogłam liczyć, że lokalny książę wampirów przechowa mi podejrzanego w piwnicy albo załatwi transport do twierdzy, czyli dziury w ziemi na rubieżach, do której niegdyś rzucało się przestępców, by o nich zapomnieć. Dawniej może to wystarczało, dziś jednak oczekiwałam, że cela w areszcie będzie miała sanitariaty. A piwnice przeznaczone na pomieszczenia dla medyczki sądowej, w tym chłodniej i gabinet koronera, będą wyposażone we wszystko, czego Bogna sobie zażyczy. Właśnie dlatego o dziewiątej, kiedy dotarłam na teren niekończącej się budowy, dorwałam majstra i przyparłam go do muru, pytając, czemu do cholery w kamienicy nadal nie ma prądu, choć wedle planu robót miał być ponad miesiąc temu. Dora, dora... No przecież takie rzeczy trwają, nie wstryknę ci dziewczyno palcami, żeby się zaświeciła żaróweczka. Jak będzie, to będzie, ani dnia wcześniej, powiedział nieznośnie przeciągając samogłoski. Mogłam przewidzieć, że zatrudnienie wilka z Podlasia wystawi moją cierpliwość na próbę. Kochałam tamte rejony, cudowne krajobrazy, magie jak bąbelki ludzi ze złota, tyle że ich alternatywne poczucie czasu doprowadzało mnie do białej gorączki – Poza tym, dziewczyno. Po co tyle emocji, złość piękności, Szkoci? Zrobimy ci to tak, że mucha nie siada, ale nie na wczoraj. Uśmiechnął się, nie zdając sobie sprawy, jak blisko jestem od wybicia mu zębów. Nie pierwszy raz dawał mi do zrozumienia, że aby traktował mnie i tę robotę poważnie, musiałabym mieć dzyndzel między nogami. Słuchaj, Zelecki, bo powtarzać nie będę... Jeśli masz problem z komunikacją ze mną, mogę zadzwonić po Romana. Pogadacie sobie jak facet z facetem. Wszystko mu wytłumaczysz. Na przykład to, czemu masz w dupie terminy i dlaczego mu się budżet nie spina. Powiesz, że to on podpisuje kwitki wypłaty, nie? Na pewno będzie bardziej wyrozumiały niż ja. Słynie z tego. Warczałam. W gardle narastał mi wkurwiony bulgot. Moja wilcza strona była równie wkurzona jak ja, choć z innych powodów – mnie wciąż bardziej chodziło o brak prądu. Ją wytrącało z równowagi to, że nasz diabeł i nasze szczeniątko byli daleko i nie mogła ich chronić. Nie wiem, czy podziałało imię Romana, czy widok moich obłąkanych wilczych ślepi, ale przełknął głośno śliny i powiedział – Kierowniczka się nie denerwuje, wszystko będzie tip to Jak przywiozą te lodówy, to będziemy podłączać. Trzymam cię za słowo, Zaleski. Warknęłam i wypuściłam z garści flanelową koszulę, którą miał na sobie. Nawet nie zauważyłam, kiedy go złapałam i docisnęłam do ściany. Wygładziłam materiał na jego piersi i poklepałam trochę zażenowana. Nie chcesz budzić bestii, dodałam. Pokiwał skwapliwie głową. Więc kiedy będzie światło? Chciałam wiedzieć. Za tydzień? Obiecujesz, czy pytasz? Obiecuję. Zapewnił. Zapewnił. Zostawiłam go lekko wstrząśniętego i poszłam na piętro. Schody były już stabilne, choć ciągle bez balustrad. Większość pomieszczeń wyglądała nieźle. Mogłam sobie wyobrazić w tej przestrzeni salę narad, pokój dla ekipy, gabinet komendanta. Byłabym jednak spokojniejsza, gdybym miała ludzi, którymi tę przestrzeń wypełnię, bo na razie niespecjalnie się na to zanosiło. Byłam w dupie, jednak wolałam o tym nie myśleć i skupić się na jednym problemie naraz. Na przykład na tym, że Zaleski dawno powinien zamówić kable, a ponieważ tego nie zrobił, dziś zapłacimy za nie o 43% więcej. Na końcu korytarza znajdowało się pomieszczenie bez okien, zawalone pudłami i szafkami, których szuflady wypełniały teczki. Można było je nazwać względnie kompletnym archiwum zbrodni w Tornie. Roman pociągnął za parę sznurków i wydobył sporo papierów z archiwum miejskiego, a potem dowiózł pokaźną porcję dokumentów pozostałych po moich dwóch poprzednikach, które dotychczas trzymał na strychu swojego pałacu. Nie ufał Katarzynie na tyle, by przechowywać je w kanciapie wyznaczonej na gabinet namiestnika w budynku starszyzny. Składowałam wszystko w tej klitce, bo była sucha i nie biegły nad nią żadne rury. Dokumentom nie groziło więc zalanie. Powinna mnie posegregować, a w perspektywie pewnie zdigitalizować. W miękkim świetle dwóch lamp kempingowych na baterie zaczęłam przeglądać oznaczenia na meblach i pudłach. Znalazłam nazwisko Wrońskiego na papierowej taśmie, którą Roman zaplombował potężne szafki z aktami. Wysunęłam głęboką na metr szufladę, spodziewając się porządku alfabetycznego, który pozwoli mi odnaleźć nazwisko Dankowskiego czy jego ofiar, ale teczki zostały ułożone datami. Bez pomocy ani róż. Mogłam pojechać do starego i dopytać go o konkretne daty. Może nawet przywieźć go tutaj i poprosić o odszukanie dokumentów. Nie ufałam mu jednak na tyle, by pozwolić mu tu buszować, jak wiórce w orzechach. Na szczęście znałam kogoś godnego zaufania, kto mógł pamiętać tamtą sprawę. Kiedy dotarłam do pałacu Romana, dochodziła dziesiąta trzydzieści. Gdyby ten gagatek był normalnym wampirem, moja wizyta o tej porze stanowiłaby poważne naruszenie protokołu bezpieczeństwa i Gregor, lokaj wampirzego księcia, miałby prawo strzelić mi w głowę, gdy tylko przekroczyłabym próg gniazda. Ale na moje szczęście Roman był dziwadłem. Nie miał w zwyczaju sypiać za dnia i chyba w ogóle nie sypiał zbyt wiele. W słońce mu nie szkodziło, za to doskwierająca, częsta nuda sprawiała, że nauczył się poniekąd cenić moje towarzystwo i kilkakrotnie asystował mi w śledztwie. Myślę, że to lubił, choć raczej by się do tego nie przyznała. Wspięłam się na najwyższe piętro po tajnych schodach, nie chcąc korzystać z windy będącej klaustrofobiczną klatką i otwieraną tylko od zewnątrz. Zastukałam do drzwi apartamentu. Po chwili się otwarły i stanął w nich Roman. W kaszmirowym swetrze, doskonale skrojonych spodniach z szarej flaneli i skórzanych mokasynach. Jak na księcia wampirów, strój to bardzo nieoficjalny. – Patrzcie, co kot przywlókł – powiedział na powitanie. – Zamierzasz mnie przeprosić za wypłoszenie kolejnego lokatora? Zaklełam pod nosem. Temat wisiał w powietrzu, ale miałam nadzieję, że nie poruszy go tak od razu – Roman, przysięgam ci, że nie było żadnego niebezpieczeństwa. Miron miał nad wszystkim pełną kontrolę, z małą cały czas przebywali w kręgu. Salcia musi ćwiczyć, także po to, by nie zagrażać innym. Tłumaczyłam obronnym tonem. Machnął ręką i wpuścił mnie do środka. Najspokój, zanim akurat nie będę płakał, wyjątkowo męczący lokator. Stwierdził i wyszczerzył się w uśmiechu. Zresztą nie wyprowadził się przez małą. Przeprowadza się pod miasto do domu wdówki, którą sobie przygruchał. Zamurowało mnie. Pan Cieślik? Mówimy o tym samym facecie? Upewniłam się. Po osiemdziesiątkę fizjonomia bękarta trola i stracha na wróble. Jędzowaty charakter i wieczne pretensje do świata, ten pan Cieślik. Widać, jest nadzieja dla nas wszystkich. Podsumował. Obrzuciłam go spojrzeniem od stóp do głów i powiedziałam... Nie przesadzałabym z tą nadzieją. Prychnął i machnął w stronę salonu. Siadaj, właśnie robiłem sobie herbatę. A masz kawę? Zapytałam z nadzieją, bo resztki kofeiny już dawno zniknęły mi z żył. Coś się znajdzie. Mruknął, krzywiąc się lekko. Z jakiegoś powodu ubrdał sobie, że kawa mi szkodzi. Ponoć robię się po niej nerwowa, nie zauważyłam. Więc skoro to nie skrucha z powodu cieślika cię sprowadza, to co? Ściągnęłam kurtkę i rzuciłam ją na oparcie kanapy, a sama opadłam na miękkie poduszki. Miałam wczoraj dziwną interwencję i potrzebuję paru informacji. Pomyślałam, że zasięgnę języka u matuzalema, który pamięta, jak rodziły się pierwsze niesporczaki. No, oczywiście myślisz, że jesteś bardzo zabawna. Niesporczaki są naprawdę urocze. Więc wczoraj na cmentarzu przy Branickiej był pogrzeb. Zaczęłam. Czyj? W sumie nie jest to takie istotne, ale Dankowskiego seniora. Katia mnie wezwała, bo imprezę przerwał obłąkany staruszek. Wymachiwał bronią i wyzywał od najgorszych syna zmarłego. Roman przymknął oczy. Wyobrażałam sobie, że jak Sherlock przegląda teraz kartotekę w pałacu swojego umysłu. Siedemdziesiąt parę lat nazywa się Ludwik Wroński? Zapytał, udowadniając mi, że jego pamięć faktycznie jest niezawodna. Nie inaczej twierdzi, że jest moim poprzednikiem na stanowisku, co o nim wiesz. Znalazłem go tak, jak znalazłem ciebie. Wyleciał z roboty w milicji w Toruniu. Miał niewiele magii, choć wystarczająco dużo, by z małą pomocą przejść przez bramę. Liczyło się dla mnie przede wszystkim jego doświadczenie, bo potrzebowałem kogoś na stanowisko namiestnika. Zwerbowałem go w 83. albo 4. W 2002 odszedł bez uprzedzenia. Jeśli mam być szczery, nikt po nim nie płakał. Ostatnie trzy lata niewiele robił, głównie pił. Nie nadawał się już do tej pracy. Dał się jej złamać. Czy jego upadek miał coś wspólnego z Denkowskim i zaginionymi chłopcami? W sumie wszystko. Znalazłaś akta? Nic nie znalazłam, nie znałam dokładnej daty. A ten facet chyba nie lubił alfabetu. Roman pokiwał głową. Doskonale znał wady systemu, który wybrał Wroński. Kiedyś mi powiedział, że gdy żyjesz odpowiednio długo, jedną z najtrudniejszych rzeczy jest zapamiętywanie dat. Żyłam stosunkowo krótko, przynajmniej w wampirzej skali, ale z kalendarzem nigdy nie było mi po drodze. Roman radził sobie z datami znacznie lepiej. Pierwszy dzieciak zaginął dzień po wszystkich świętych w 98. Trzeci i ostatni jakiś tydzień przed świętami Bożego Narodzenia tego samego roku. Sześć tygodni. Trzech chłopców wyparowało z powierzchni ziemi. Nikt ich nie widział, nie znaleziono ciał. A wierz mi, szukało całe miasto. Ta sprawa wszystkich wtedy poruszyła. Sam nie wiem czemu, bo ani to pierwsze zaginione dzieci, ani ostatnie, ale jakoś przemówiła do wyobraźni mieszkańców, może przez tę bliskość świąt. Na całego. Zaangażowali się w poszukiwania. Grupy ochotników przeczesywały park. Trzęsawisko pod miastem, okoliczne lasy. — Wczoraj Ludwik mi trochę opowiadał, gdy odwiozłam go do domu. — Jest przekonany, że stał za tym Dankowski. Dałbyś się za to pokroić. Zgadzasz się z tym? — zapytałam. Roman wzruszył ramionami. — Nie wiem, może. Ale powiem ci, co pamiętam. Wroński się zafiksował. Bazował na intuicji. A na niej nie da się oprzeć oskarżenia i Dankowski nigdy nie stanął przed starszyzną. Rozumiesz? Oficjalnie nie został uniewinniony, bo nigdy nie postawiono go w stan oskarżenia. Mruknęłam twierdząco. Musisz wiedzieć, że wcześniej Wroński był naprawdę dobrym śledczym. Sprawdzał się. Był jak pies gończy. Ciągnął wampir. Ale przy tej sprawie mu odbiło. Nie rozumiałem tego wtedy. Nie rozumiem do dziś. Jakby go dotknęło szaleństwo dzikiego gonu, jakby zapomniał, na czym polega ta robota. Nachodził Dankowskiego, atakował go publicznie i prywatnie, rzucał oskarżeniami, wymakiwał bronią, jak wczoraj na cmentarzu. Domagał się wyznania, win i pokuty. Było w nim coś nawiedzonego. Coś w tej sprawie odpaliło w nim inkwizytora. Wczoraj pomyślałam, że to jego białe wieloryb, którego nigdy nie przestawał ścigać, przyznałam. Roman kiwnął głową, jakby zupełnie go to nie zdziwiło. Posunął się za daleko. Dankowski i jego żona składali skargi na namiestnika. Próbowałem z nim rozmawiać. Ignorował wszystko, jakby już wtedy miał klapki na oczach. Wybrał ścieżkę zastraszania i pomówień, włamał się nawet do ich domu, narobił bałaganu. Wszystko na nic, chłopców nigdy nie znaleziono. A potem Dankowscy wyjechali? Zgadłam. I skończyło się śledztwo. Po wyjeździe podejrzanego nie doszło już do żadnego zaginięcia. Trudno to jednak nazwać ostatecznym rozwiązaniem sprawy. Nie wiem, czy w ogóle znajdziesz cokolwiek w archiwum. Staremu naprawdę odjechał Peron. Roman pocierał nasadę nosa, jakby samo wspomnienie przyprawiło go o lekką migrenę. Miałem z nim wtedy sporo problemów. To ja go sprowadziłem i dałem mu robotę, więc wilki próbowały wykorzystać jego szajbę do podważenia mojej pozycji w starszyźnie. Gdy kilka lat później Wroński zniknął, nawet go nie szukałem, poczułem ulgę. I na jakiś czas dałem sobie spokój z namiestnikami. Może to niezbyt popularna opinia, nie mniej uważam, że z tobą trafiłem lepiej. Dzięki. Poprzeczka wisiała nisko, ale cieszę się, że dałam radę. Roman wyszedł do kuchni i po chwili przyniósł filiżanki z kawą z mlekiem dla mnie i zieloną herbatą dla siebie. Myślisz, że skończy się na wczorajszej akcji na cmentarzu? Zapytał lekkim tonem. Trudno powiedzieć, że Wroński nadal jest zafiksowany na tamtych zaginięciach. Ciągle ma na ścianie zdjęcia chłopców i Dankowskiego. Nie zastrzelił go wczoraj, może dlatego, że wokół było za dużo świadków i jeszcze ja się przyplątałam ze swoją spluwą. Będę miała na niego oko, ale chcę się też przyjrzeć tamtej sprawie. Przyznałam. Mało ci świeżych, sięgasz po stare. Sam mówiłeś, że dzieciaków nigdy nie odnaleziono. Jeśli Wroński był w tak złej kondycji psychicznej, jak mówisz, łatwo mógł coś przegapić. Poza tym wiesz, jak jest ze starymi sprawami. Stawki się zmieniają, układy też. Dziś ludzie mogą być bardziej rozmowni. Skinął głową. Ale nie robisz tego tylko po to, by odwlec szukanie współpracowników? Zapytał. Wyprostowałam się jak struna. Nie wkurzaj mnie. Jak mam zatrudnić ludzi, kiedy w tym miejscu ciągle nie ma prądu czy działających toalet? Przez następną godzinę rozmawialiśmy o remoncie, budżecie, kolejności prac i o tym, jak ciężko o dobrego fachowca, który szanowałby ustalenia dotyczące terminów. Nie wypłynął temat objęcia przeze mnie funkcji szefowej nowej jednostki, do czego absolutnie się nie paliłam. To byłoby za dużo. Kochałam robotę w terenie, nawet tę brudną, ale biurokracja mierziła mnie bardziej niż ściganie zbirów. Miałam idealną kandydatkę, tyle że starsze z ją zawetowała. Była w pełni człowiekiem. Niewybaczalne po tej stronie bramy. Jeśli ten impas potrwa dłużej, chyba poproszę Romana, by rozważył przemienienie jej w wampira, bo nic innego nie przychodziło mi do głowy. Choć wtedy wilki położą mi się rejtanem w progu komisariatu, bo ich zdaniem Roman zapewni sobie w ten sposób przewagę. Znając dokładny przedział czasowy, bez trudu znalazłam akta sprawy. Wyciągnęłam z szuflady tekturowe pudełko opatrzone datami 2 listopada 1998, 14 lutego 1999. Początek sprawy wyznaczało zaginięcie pierwszego chłopca, a koniec? Podejrzewałam, że wyjazd Dankowskiego z tornu. Odwiązałam splątane tasiemki i zajrzałam do pudła. W środku znajdowały się teczki z nazwiskami zaginionych chłopców, teczka Dankowskiego, kilka innych, ale całość trąciła malizną. Daleko było temu do księgi morderstwa. Widywałam obszerniejsze instrukcje obsługi mikrofalówki. Odłożyłam akta na chwilę i znów zajrzałam do szuflady w ramach rozeznania. Wyciągnęłam akta sprawy o kilka miesięcy starszej dotyczącej serii włamań. Pudełko ważyło co najmniej trzy razy tyle, co poprzednie. W kolejnym z czerwca 1999 roku nie było już nawet teczek. Tylko wrzucone luzem pojedyncze kartki maszynopisu spięte rdzewiającym spinaczem, choć sprawa dotyczyła napadu rabunkowego z dotkliwym pobiciem ofiary. Możliwe, że Roman miał rację. Wroński się wypalił i zaliczył zjazd. Ale coś mi tu nie grało. Czy w ciągu kilku miesięcy można się zmienić z porządnego gliny w obi boka, który nawet nie udaje, że mu zależy? Oprócz pudełek w szufladzie Leżało już tylko kilka teczek i tkwiące na jej końcu pudełko archiwizacyjne, w którym coś stuknęło, gdy popchnęłam szufladę. Zajrzałam do środka. Półlitrowa butelka po czystej i kilka małpek po żubrówce. Czy to wystarczyło jako odpowiedź? Może. Zabrałam materiały ze sobą i opuściłam komisariat przy hałaśliwym warkocie bruzdownicy. Może faktycznie za tydzień będzie tu światło? Nie traciłam nadziei. Planowałam udać się z papierami prosto do domu i tam dokładnie je przeczytać, ale w ostatniej chwili skręciłam i weszłam do szatańskiego pierwiosnka. Musiałam coś zjeść, a w mieszkaniu skończyłoby się na płatkach śniadaniowych i to pod warunkiem, że w lodówce byłoby mleko. W szatańskim mogłam liczyć na ciepły posiłek, coś do picia, a przy odrobinie szczęścia również na garść informacji. Leon mieszkał w Tornie o wiele dłużej niż ja, i znał tu właściwie każdego, jeśli nie osobiście, to ze słyszenia. Nie był szpiegiem, jak Nisim, ale jako dawny generał piekielników lubił być dobrze poinformowany. Położyłam pudełka na blacie jednego ze stolików, a sama usiadłam na krzesełku barowym. Leon polerował pokale wyjęte ze zmywarki i ustawiał je na półce nad barem. – Już cię wygryzła z chałupy? – zapytał, kiedy skończył. – Kto? – nie załapałam – – Samotność, malutka, samotność. Słyszałem, że twoi zadekowali się w piekle na jakiś czas. Poklepał mnie po ręce. Egzaminy młode i w ogóle. Wzruszyłam ramionami, ale w gardle miałam kluchę. Zwłaszcza w ogóle. Zupa, kanapeczkę czy deser – zapytał. – Wszystko i herbata. Widząc jego uniesioną z rozbawieniem brew, wyjaśniłam. Muszę zachować trzeźwy umysł. – Dziś to moje biuro, nie bar – Zacznę naliczać ci czynsz. Burknął, ale uśmiechnął się i nawet nie próbował ukryć zębów ostrych jak u drapieżnej ryby. Pomyśl o ile masz tu spokojnie i odkąd tu przesiaduję. Kto zacznie rozróby pod nosem namiestniczki? Tylko idiota. Wiadomo przecież, że do rozrób ciągnie namiestniczkę jak mi się do miodu. Prychnął na widok mojej przesadnie oburzonej miny. Usiadłam przy stoliku. Zanim Leon przyniósł mi jedzenie, byłam już po pierwszych stronach raportów sprawy zaginionych chłopców. Zaczęłam od teczki Stasia Modrzejewskiego, który zniknął pierwszy. Czytałam szczegółowy opis zdarzenia, charakterystykę ofiary, relacje z rozmów z rodzicami, kolegami, nauczycielami, sąsiadami. Musiałam przyznać solidna robota. Wszystko starannie wystukane na maszynie, prawie bez pomyłek. W kilku miejscach na marginesach widniały ręczne dopiski. Każdy był opatrzony malutkimi inicjałami LW, zgodnie z wymogami policyjnego, a wcześniej pewnie milicyjnego protokołu. W chwili zaginięcia Staś miał dziewięć lat. Zniknął gdzieś między szkołą a domem, czyli na odcinku mniej więcej dwóch przecznic. Początkowo matka założyła, że poszedł z kolegami dłuższą drogą przez park, bo uwielbiał szurać w liściach i dokarmiać kaczki w stawie. Nosił w tornistrze torebkę z ziarnem i płatkami specjalnie dla nich. Po godzinie od zakończenia lekcji poszła poszukać syna właśnie do parku, a gdy go tam nie znalazła, wypytywała sąsiadów i jego kolegów. Udała się też do szkoły porozmawiać z nauczycielką wreszcie, gdy nieobecność chłopca przeciągnęła się do dwóch godzin, powiadomiła Wrońskiego. Sprawdził każdy element tej historii. Zamieścił nawet notatki z wizyty w parku przy stawie z kaczkami. Leon przyniósł zupę, potem resztę zamówienia, a ja jadłam i czytałam. Byłam pod wrażeniem solidności raportów swojego poprzednika. Gdyby nadal był takim gliną, z miejsca zaproponowałabym mu etat. W głowie kołatała mi się jednak natrętna myśl. Jak odpisania takich raportów... Przechodzi się do wrzucania kartek luzem do pudła archiwizacyjnego. Teraz, gdy zapoznałam się z pierwszym kawałkiem układanki, zachowanie Wrońskiego było dla mnie jeszcze mniej zrozumiałe. Dokumentacja w teczce Marcina Błaszkowskiego zaczynała się datą 16 listopada. Chłopiec bawił się na podwórku przed domem. Matka regularnie zerkała na niego przez okno, kiedy gotowała obiad. Według raportu Wrońskiego mały był cichym, nieśmiałym dzieckiem. Trochę wyobcowanym, bo od niedawna nosił aparat słuchowy, a wcześniej socjalizację utrudniał mu spory niedosłuch. Na podjeździe przed domem narysował kredą ulicę i skrzyżowania i bawił się resorakami. Gdy zniknął, zostały na podwórku. Miał niespełna siedem lat. Tu też Wroński wykonał niezłą robotę. Przesłuchał rodzinę sąsiadów, chłopców mieszkających w okolicy Kilka osób z lokalnej podstawówki, w tym Szczepana Dankowskiego, który był pedagogiem szkolnym i jako pierwszy zauważył u Marcina problemy ze słuchem. Ewidentnie to wtedy Wroński uznał go za głównego podejrzanego. Do raportu z rozmowy z nim przykleił taśmą kilka karteluszków z dopiskami. Wynikało z nich, że Dankowski znał też Stasia i spędził z nim podejrzanie dużo czasu. Najwyraźniej śledczy pokazał jego zdjęcie wszystkim zaangażowanym w sprawę pierwszego zaginionego – a teraz też osobom z kręgu Marcina. Wiele osób go rozpoznało, co Wroński skrupulatnie odnotowywał na małych kartkach i podkreślał te informacje kilkoma liniami. Zastanawiałam się, czy było coś, czego nie zamieścił w raporcie, bo nie potrafiłam zrozumieć tego entuzjazmu. Dankowski pracował w szkole. Oczywiste jest, że był rozpoznawany na fotografii przez dzieci czy rodziców, albo że znał go personel nauczycielski. Potem było tylko gorzej. Wroński odlatywał, nikogo już nie przesłuchiwał, nie sporządzał notatek z przeszukań, nie gromadził dowodów. Zamiast tego pojawiły się pisane coraz bardziej chaotycznie raporty z inwigilacji. Wyglądało na to, że Sary Glina śledził Dękowskiego po 20 godzin na dobę. Nie krępował się nawet zanotować, że zastraszał pedagoga i przy wszystkich nazwał go pedofilem, a ten nie zareagował. Nie jestem pewna, jak zdaniem Wrońskiego Dańkowski powinien zareagować, skoro sam przyznał, że mierzył wtedy do niego z broni. Miał użyć słów, zastrzelecie jak psa pieprzone pedofilu. Właściwej reakcji na takie oskarżenie nie opisano w żadnym protokole służb mundurowych. Co dziwne, w dokumentach nie było absolutnie nic, co pozwalałoby wysnuć wniosek na temat preferencji seksualnych pedagoga. Albo nie zdradzał patologicznych skłonności, albo Wroński, który kilka tygodni wcześniej liczył kaczki w stawie, by jego raport spełniał wyśrubowane normy kompletności, tym razem pominął coś istotnego. Bo przecież trudno uznać za dowód zanotowane na czerwono, skończył pedagogikę i logopedię, pracuje z dziećmi od 1992. Coś tu śmierdziało. I to ostro. Teczka Piotrusia Zdzichowskiego stanowiła zaledwie cień dawnej skrupulatności Wrońskiego. Strzępy informacji, rozgrzebane i nieskończone raporty, notatki ręczne, niechlujne i mało czytelne. Wyglądały zresztą jakby wyszły spod zupełnie innej ręki, ale u dołu każdej widniało znajome L.W. Tu już nie było szukania podejrzanych ani przesłuchiwania potencjalnych świadków czy bliskich. Wroński był przekonany że ośmioletniego Piotrusia uprowadził Dankowski, koniec, kropka. Właściwie zaniedbał śledztwo, jedynie robił notatki z kampanii prześladowania pedagoga, jaką wtedy prowadził. Na boginie w zapiskach uwzględnił nawet koszt farby w sprayu, którą na samochodzie Dankowskiego wypisał pedofil morderca. Nie ukrywał też, że się włamał do domu podejrzanego i zdemolował mu gabinet szukając chłopców. Nie wiem, czy spodziewał się ich znaleźć w szufladach biurka, czy na półkach z książkami, ale na prześwietlonym, zbyt czerwonym zdjęciu widniał regularny kipisz. Nie ja pierdolę. Denkowski miał podstawy do wszczęcia procesu jak stąd do Damaszku. Co najgorsze, Wroński do tego stopnia zafiksował się na jego punkcie, że zgubił z oczu chłopców, śledztwo, innych podejrzanych. Po kilku tygodniach szykan pedagog wyjechał z miasta a zaginionych nigdy nie odnaleziono. Patrzyłam na ich zdjęcia. Wszyscy wydawali się drobni jak na swój wiek, ciemnowłosi, wielko ocy, z wciąż dziecięcymi proporcjami twarzy, które rozczulają dorosłych. Ładne, spokojne dzieciaki, z o ile wierzyć raportom zwyczajnych domów. Czy rodzice nadal mieszkali w Tornie? Czy zechcą wydrapać mi oczy, jeśli nagle stanę w ich progu i otworzę stare rany? Nadal nie byłam pewna, czy zdołam cokolwiek zrobić w tej sprawie. Nie widziałam tu żadnego materiału dowodowego, który mogłabym sprawdzić przy użyciu nowinek technicznych w rodzaju próbek DNA. Poza Dankowskim nie miałam też żadnych podejrzanych, nadających się do przemaglowania po latach. Jedynym, co bez wątpienia domagało się interwencji, było zachowanie Wrońskiego wobec Dankowskiego. Nagle scena na cmentarzu wpasowywała się w zupełnie inny kontekst. Konsekwentnego zastraszania, szykanowania, niepopartych niczym oskarżeń i gruźb karalnych. Szczerze się obawiałam, że to nie koniec. To, że interweniowałam w trakcie pogrzebu, nie zdołało naoliwić zapiekłych trybików w głowie Wrońskiego. Niewykluczone, że faktycznie najlepiej byłoby go przetrzymać w areszcie, dopóki Dankowski nie opuści tornu. Mało ci nowych kłopotów, że wygrzebujesz, stare... Zapytał Leon, zerkając na pudełko, kiedy przyniósł mi dolewkę herbaty. Niby stare, a od wczoraj całkiem aktualne. Odparłam, nie odrywając oczu od zdjęć chłopców. Byłem tam, wiesz? Powiedział cicho Leon i pogładził palcem zdjęcie Marcinka. Wszyscy go szukaliśmy. Przetrąsnęliśmy każdy skrawek parku. U górów pod miastem, lasu. Nawet ściągnąłem ogara piekielnego do tropienia. Znałeś rodziców chłopca? W zasadzie nie. Ale wiesz, byli lubiani i na każdym słupie powiesili ulotkę z jego zdjęciem. Wszystkich to ruszyło. Kilkuset ochotników szukało małego przez wiele dni. Byłem pewien, że go znajdziemy, że okaże się, że powędrował przed siebie, jak niekiedy robią to dzieci. Nie słyszał, że go wołamy, bo wyłączył aparat. Jego mama mówiła, że czasem tak robił, bo ciągle się do niego przyzwyczają. A potem miały kolejne dni i musieliśmy się pogodzić z tym, że... Tego dzieciaka już nie ma. Był i puf. Zniknął. Jakby nigdy nie istniał. Nawet ogary nie potrafiły złapać jego tropu. Pokręcił głową wyraźnie poruszony. Znałeś Wrońskiego? No z widzenia. Nie przesiadywał tu jak niektórzy namiestnicy. Uśmiechnął się łagodnie. Byłem rozsądnym czartem i od większości lokalnych spraw trzymałem się z daleka. Słyszałem, że mu odbiło, a po tej sprawie zacumował na dobre w syrence i poszedł w cuk. Aż tak? Skinął głową. Spędzał tam więcej czasu niż barman. Pił jak gąbka. Często nocował w magazynku, bo nikomu się już nie chciało pakować go do taksówki. I tak to trwało, nawet gdy nie był już namiestnikiem. Ale coś się zmieniło, nie? W końcu przestał pić. Leon zamyślił się, próbując sobie przypomnieć jakieś szczegóły. Ktoś mu umarł, chyba żona czy matka. Wyniósł się z tornu, już go w syrence nie widywali. Paskudna historia. I niestety nierzadka w policyjnych kręgach. Przynajmniej nie zwieńczył tego cugu samobójem. Poskładałam papiery i fotografie do pudełek. Musiałam z kimś porozmawiać. Byłam prawie pewna, że nie ucieszy go mój widok, ale nie miał wyboru. Ja albo Wroński. Adres ojca Dankowskiego znalazłam w dokumentach. Najwyraźniej przed laty syn też tam mieszkał. Dom, willa z końca XIX wieku był naprawdę duży, miał jakieś 250, może 300 metrów kwadratowych. Patrzyłam na szachulcowe ściany z czerwonej cegły i czarnych belek, obrośnięte bluszczem, który teraz przypominał żywe płomienie. Miedziany dach zdążył pozielenieć, a szyby w dużych ramach odbijały światło w ciepły, miękki sposób, typowy dla szkła sprzed epoki plastikowych okien. Było widać, że to dom z historią, ale też, że ktoś, kto zajmował się nim przez ostatnie kilka lat, nie miał głowy lub siły, by o niego należycie zadbać. Podjazd przed garażem przesłaniały zarośnięte jałowce. Z pomiędzy kamiennych płyt chodnika wyzierało mnóstwo chwastów i porzułkłej trawy. Biegnąca wzdłuż zachu była krzywa, trzymała się na słowo honoru i kilka trytytek. Wciąż jednak była to imponująca rezydencja w dobrej dzielnicy. Kiedy ją zbudowano jakieś 130 lat temu, jej właściciele pewnie nie mieli wielu sąsiadów. Działki były wtedy większe niż dziś, sięgały nawet hektar w głąb aż do lasu należącego już do wilków. Wśród rozległych ogrodów i przydomowych parków wyrastało ledwie kilka podobnych willi. Przez kolejne sto lat sporo się zmieniło. Działki zostały podzielone, posprzedawane. Kilka kupił deweloper i nieopodal pojawiło się osiedle dwupiętrowych domów szeregowych. W sam raz dla ludzi, którym marzył się uroczy domek w ładnej okolicy, ale na tyle blisko centrum tornu, by odwożenie dzieciaków do szkoły czy kupienie masła, gdy go nagle braknie, nie wymagało wielkiej wyprawy. Świadczyła o tym chaotyczna numeracja domów. Wraz z podziałem działek na mniejsze dodawano kolejne numery, więc między jedynką a trójką widniały np. numery 11, 17, 27 i 31. Nikomu nie przyszło do głowy, by to zmienić, bo stary listonosz i tak trafiał bez trudu pod dowolny adres. Las graniczący z dzielnicą należał do wilków, co gwarantowało, że nikt go nie wytnie, by zbudować np. blokowisko czy galerię handlową. I choć w kilkadziesiąt lat postawiono tu ponad pięćdziesiąt domów, ocalała większość staro drzewu. Gdybym miała kupę forsy, może sama bym się przeniosła w takie miejsce. Młoda mogłaby ćwiczyć do woli, żaden sąsiad nie sarkałby na jej rodowód. Może powinnam zagrać w totka, bo z pensji namiestniczki mogę sobie kupić co najwyżej nogę. Z zamyślenia wyrwało mnie energiczne pukanie w boczną szybę. Uchyliłam okno. Stała przy nim na oko czterdziestoletnia kobieta z kilkuletnim chłopcem u boku. Wyglądała na zmartwioną. – Wszystko w porządku? – zapytała. A widząc moją zdezorientowaną minę, dodała – silnik pracował, szyby prawie zaparowały, a pani się nie ruszała. Pomyślałam, że może pani zasłabła albo potrzebuje pomocy. – To bardzo miłe z pani strony – przyznałam. Po prostu się zamyśliłam. Skinęła głową z wyraźną ulgą. Chłopczyk w zielonym kombinezonie z kapturem i w kaloszach w nietoperze tupał w kałuży, korzystając z tego, że matka nie patrzy. Wysiadłam. To Piękna dzielnica, powiedziałam lekkim tonem. Fantastycznie wyglądają te kasztany przy drodze. Znów przytaknęła i uśmiechnęła się ciepło. Nie byłam pewna, czy naprawdę sądziła, że mogę potrzebować pomocy.